Przeczytamy dalszy ciąg naszego rozważania z listu Pawła do Rzymian, z 9 rozdziału, od 13 wiersza do 29 przeczytamy. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem, cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawliwy? Bynajmniej... Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chcę okazuje zmiłowanie, a kogo chcę przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli o człowiecze? Kimże Ty jesteś, że wydaje się spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mi takim uczynił? Albo czy garcarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew i objawić moc swoją, znosi więc znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też Łozaasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana nazwę umiłowaną i będzie także na tym miejscu, gdzie im powiedziano, Nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego, a woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona rychło i w krótkim czasie, bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi, jak przepowiedział Izajasz. Gdyby Pan zastępców nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do, Gomor podobni do Gomory. Cztery punkty chciałem teraz podkreślić. Punkt pierwszy, który możemy zauważyć w tym rozdziale dziewiątym jest to, że Bóg ma wolę. To znaczy, że nie jest daleko od ziemi i o tym nie myśli, co tu się dzieje i nie ingeruje, tylko wręcz odwrotnie. Myśli, ingeruje, przeprowadza swój plan, wpływa na bieg wydarzeń i tu widzimy na przykład Bóg wchodzi w życie Abrahama i mówi, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. Taki jest Boży wybór. Jeśli ktoś w ogóle ma możliwość podejmować decyzję, czy ma prawo do tego i na pewno to, co zrobi jest stuprocentowo dobre, to jest Bóg. Ponieważ my często robimy coś, czy myślimy o czymś, albo podejmujemy kroki, które okazują się fiaskiem. Wyszło źle, miałem dobry zamiar, ale wyszło źle. Bóg, jeśli ma jakiś zamiar, on stuprocentowo jest dobry i na pewno dobrze, dobrze się skończy. A więc Bóg miał taki plan na temat Izaaka, i widzimy przez pokolenia to tak szło. Ostatecznie końcem tego planu jest Chrystus, zbawienie tych, którzy wierzą. Nikt nie może nic do tego dodać, a więc Bóg ma wolę i może ją przeprowadzić, jak zechce. Punkt drugi, właściwie już to powiedziałem: Bóg czyni, co zechce. I nikt nie może tego w żaden sposób poddać wątpliwość. Jak tu był przykład tego Jakuba Ezawa. Jakuba umiłowałem, Ezawem zgardziłem. Bóg tak chciał zrobić. Być może za długo się zastanawiamy nad tym, dlaczego Bóg wzgardził Ezawem. No przecież on miał możliwość tego błogosławieństwa jako starszy, i jeszcze do tego umiłowany syn swego ojca. No ale jednak nie zależało mu na tym błogosławieństwie. Tak jak mówi Pan Jezus o Żydach, czy o Jerozolimie konkretnie, ileż to razy chciałem was zgromadzić jak ta kura pisklęta, no ale nie chcieliście. Więc tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, to jest Po waszej stronie nie chcieliście. Kuraz chce zbierać, ale te pisklaki uciekają. A więc Ezawem zgardziłem. Ale myślę, że tutaj trzeba by się bardziej skupić na tym, Jakuba umiłowałem. Tego, który wcale nie był lepszy niż Ezaw. Jednak jego umiłowałem. I teraz możemy pomyśleć, nas też pan umiłował. To jest naprawdę cudowna rzecz. Trzeba zwrócić na ten, na ten fakt uwagę. Nie, zasługi, nie zasługiwałem na to, żeby Bóg mnie wybrał, a jednak mnie wybrał. Nie zasługiwałem na to, żeby za mnie Chrystus zmarł, jednak zmarł. Nie zasługuję na to, żeby być w niebie, a jednak tam będę. Jakuba umiłowałem. Mnie umiłował Bóg. I to jest powiedziane u proroka Malachiasza 1400 lat po tym, jak oni już odeszli do wieczności. Ten Jakub i Ezaw. I teraz e, ten kolejny punkt. E, nikt nie może się przeciwstawić woli Bożej. I to jest wyrażone między innymi w tym 19 wierszu. Któż może przeciwstawić się jego woli, właściwie to brzmi jak zarzut. Ale też e, 18 wiersz mówi, nad kim chce, pokazuje zmiłowanie. I kogo chce, przywołuje do zatwardziałości. A więc podejmuje decyzję, spełnia to i nikt nie może się temu przeciwstawić. Ale ciągle pamiętajmy, że jego e, myśli są dobre, jego wybór jest zawsze doskonały i zawsze to płynie z tego serca tego Boga, który jest w światłości, gdzie nie ma ani chwilowego zaćmienia, żadnego wahania, czy nic cokolwiek niewłaściwego, nieczystego z tego serca, które jest samą miłością. Bóg czyni, co zechce, ale z drugiej strony też jej pozostawia wybór. I czwarta rzecz, którą możemy widzieć w tym rozdziale, to jest to, że gdyby ktoś chciał zweryfikować to, co Bóg Czyni, czyli jakby to tak głębiej przeanalizować ten Boży Plan, to musi stwierdzić, że ostatecznie u podłoża tego leży zawsze łaska. Bóg mógł zniszczyć wszystkich, którzy tam pozostali pod tą górą, kiedy Mojżesz się modlił i oni tego, ulali tego byka złotego Miałby prawo wszystkich zniszczyć, ale jednak się ulitował. Nie wszyscy zginęli. Miałby prawo zniszczyć całą ludzkość, ale się ulitował nad Noem i jego rodziną. Miałby prawo zniszczyć całą Sodomę, a jednak pozostawił tego biednego Lota i jego córki. E... Bóg mógłby zapomnieć o całej ziemi, a jednak ratuje ludzkość, posyłając swego syna. Gdybyśmy się bliżej przyjrzeli działaniu Bożemu, zawsze możemy stwierdzić, że On ostatecznie jest dobry. A więc na pewno nie możemy powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy. Nawet jeśli wydaje się nam działa w jakiś sposób wybiórczo, To tutaj 15 wiersz mówi, jakbyśmy do, dodali rodzajniki, co w polskim języku się omija, ale w innych językach to zawsze jest. Czyli ja zmiłuję się, nad kim się ja zmiłuję, a ja się zlituję, nad kim się ja zlituję. A więc Bóg czterokrotnie tutaj podkreśla e, swoje, e, swoją litość czy zmiłowanie, że to od Niego wychodzi. A więc jeśli dość jest prawo łaski, to za tym stoi Bóg. Cokolwiek jest dobrego, za tym stoi Bóg. No i trzeba przyznać, my jesteśmy tu w gronie tych, którzy z tego skorzystali. I nawet Faraon przecież miał prawo z tego skorzystać, spotkał się z Mężem Bożym. Ale wiemy, że On powiedział, kim jest Pan, żebym miał, miał w Niego uwierzyć jak to on powiedział w drugiej księdze Mojżeszowej 5 rozdział. A więc skoro tak, taki miał serce, to tak jakby Bóg dalej pozostawił. Ale to się przyczyniło ku temu, że było jeszcze więcej cudów. Jeszcze więcej cudów. Bóg ma też i swój plan wobec takich ludzi. Boga przed sądem zawsze jest miłość i On nie, najpierw nie sądzi, a później miłuje, nie? Najpierw okazuje miłość i łaskę, a później dopiero okazuje sąd. Kiedy czytamy Księgi Królewskie, to tam wielokrotnie widzimy, w jaki sposób Bóg yy, działał z, właśnie ze swoim ludem. On wielokrotnie zanim uczynił sąd to okazywał łaskę i łaskę za łaską ale y, kiedy właśnie przyszło wypełnienie czasu zesłał Bóg Syna swego który y, całkowicie objawił miłość Bożą i y, kiedyś jeszcze ludzie mogliby powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy ale jednak w Starym Testamencie widać Boga Sprawiedliwego ale też i Boga Łaskawego i tej łaski Bożej jest zawsze więcej niż tej Sprawiedliwości i kiedy na ziemię stąpił Syn Boży, Jezus Chrystus to wiemy, że On nie miał tutaj, gdzie by głowę skłonił, nie miał gdzie by tutaj był przyjęty z wielką radością, a mimo to nie powiedział nie przyjęliście mnie, wracam do nieba nie dokończył swojego dzieła i to w tak haniedny sposób że żaden z ludzi yy, który przeżył na ziemi nie był tak potraktowany właśnie jak Syn Boży Jezus Chrystus wszyscy ludzie z szacunkiem odchodzili i wielokrotnie nawet i zabójcy i mordercy A widzimy, że Syn Boży był tak bardzo źle potraktowany i opluty, a nawet i przed ukrzyżowaniem ubiczowany. I mimo to Bóg w ten sposób pokazuje nam, że On działa łaskawie i nie osądził swoich przeciwników, ale Pan Jezus modli się, Ojcze odpuść im, bo oni nie wiedzą co czynią. Chcę tutaj przez to pokazać, podając przykład Pana Jezusa, że Bóg wszystko już uczynił co do, co do tej ziemi. Wszystkie swoje zamiary zrobił z Panem Jezusem. A teraz przez swoje słowo chcę nam jeszcze przez różne przykłady przypomnieć o tym, że On jednak jest suwerenny, jedyny, który człowiek powinien mu się podporządkować. I te przykłady tutaj Ezawa, czy Faraona pokazują nam, że jeżeli ktoś jest uparty, to tylko właśnie na swoją własną zgubę. Jeżeli ktoś po prostu nie chce przyjąć łaski Bożej, to tylko dlatego, że, po prostu, że jest możemy powiedzieć, według Słowa Bożego głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. I tak wielu tak zrobiło i zginęło na wieki. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjęli miłości Bożej. I tak wielu dzisiaj ludzi którzy w ten sposób postępują dzisiaj może nie ma takich przeciwników, ale są to ludzie którzy są obojętni w stosunku co do Boga i dla nich Słowo Boże nie ma żadnej wartości i tym samym oni idą na wieczne potępienie dlatego, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić tak tutaj Faraon jest to Człowiek, który jawnie się sprzeciwił, z podniesioną ręką wystąpił przeciwko Bogu i tym samym Bóg go mocno, mocno yy, można powiedzieć yy, osądził. Najpierw jego syna, a później jego samego. Także yy, widzimy, że yy, najpierw objawił oczywiście swoją moc na nim, a później jeszcze go osądził. I to w sposób jego wielkiej dumy, dlatego że odebrał mu tego następcę tronu, a później jego samego wrzucił w te głębiny Morza Czerwonego i stamtąd już nie wyszedł. I to jest obraz wiecznego potępienia. Także człowiek, który świadomie odrzuca łaskę Bożą, czeka go wieczne potępienie, I tutaj nie ma co mówić, dlaczego Bóg taki jest. Bóg jest po prostu łaskawy. I jeśli nas, grzeszników, kochani, uratował i żeśmy na ten zew Boży odpowiedzieli tak, to wiemy o tym, że Bóg się nad nami zmiłował. Nie dlatego, że myśmy, że myśmy byli dobrzy, ale dlatego, że myśmy byli grzesznikami i Bóg się nad nami zmiłował i to jest łaska. Ja tylko chciałem jeden wiersz przytoczyć do tego piętnastego wiersza Zmiłuję się nad kim się zmiułem, a zlituję się nad kim się zlituję z drugiej księgi mojżeszowej e, tu jest właśnie taka rozmowa mojżesza z Panem w 33 rozdziale 18, 19 wiersz, Druga Księga Mojżeszowa. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. I ogłoszę imię Pan. Przed tobą i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję tak, także widać po prostu, że ta myśl jest od dawien dawna i że przez to pokazuje Bóg swoją suwerenność i nikt nie jest w stanie być Jego doradcą, czy tym, który cokolwiek Mu rozkaże i możemy tylko być wdzięczni za to, że mogliśmy Uwierzyć, że On darował, że mogliśmy Uwierzyć w to Jego dzieło, I że nas przyjął do tego dzieła i co więcej obdarzył nas tym dziedzictwem, że jesteśmy Jego dziećmi. Księga Joba, 33 rozdział, 29 wiersz. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, Mama. trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Jest jeszcze, nie wiem, jedna gdzieś wiersz, który mówi, że Bóg tam czyni to wszystko z człowiekiem, że przemawia raz i drugi. Znaczy na to się nie zważa. Chwilę dalej w tym samym miejscu. Chwilę dalej, tak? Właśnie szukają już wcześniej nie moment. Który? 29. 14. 14. Tak, 33, 14 wiersz. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Jeszcze dalej. 36 wiersz, 22 wiersz. 36 rozdział, tak? 36 rozdział, tak. 36 rozdział, 22 wiersz. Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca, jak on? Kto wyznacza mu jego postępowanie? I kto powie, popełniłeś zło? I tak też, Bóg działa tak z każdym człowiekiem. Właśnie przemawia do nas. Raz i drugi i trzeci. A właśnie na to się nie zważa. I rozważamy w swoich sercach, tak sobie myślą też osoby, jak człowiek też rozważał, czy iść za Bogiem, czy nie. Wszystkich przecież nie zatraci, ale znowu jak ten przykład przyszedł na myśl, przecież był potop wszystkich, miliony ludzi yy, zginęło i zginęło. A więc yy, każdy jest wezwany do tego, aby się upamiętał, Wyznał swoje grzechy przed Bogiem i poszedł za Nim. Każdy człowiek jest do tego wezwany, ma to mu okazane. Nie ma takiego człowieka, który by sobie coś przed Bogiem powiedział, że ja o niczym nie wiedziałem. Każdy po prostu wie, usłyszał od Boga to, to zawołanie i miał to możliwość nawrócenia, oddania Bogu i pójścia za Nim. I nikt nie powie Bogu, tam nie popełniłeś zło czy coś niesprawiedliwie względem Niego. Nikt tak, nikogo takiego nie będzie. A też, co chciałem tu powiedzieć, że też to mamy to słowo Boże zapisane tym, co w tym, tym Rzymian, ponieważ, jako powiedzieć, jako ludzie na, na ogół mają skłonność do oskarżania Boga, że to tak, czy to tak się stało, że na przykład no, choćby nawet najłatwiej ten no, yy, te obozy dla, dla Żydów, te mordy, to wszystko, gdzie to, był Bóg? Łatwo jest Boga właśnie oskarżyć, ale właśnie to słowo też, to co też to rozważamy, myśląc o tym, kiedy sobie myślimy właśnie, to Bóg wszystko czyni dobrze, sprawiedliwie, nic nie można mu zarzucić, po prostu też, chodzi mi o to, żebyśmy to po prostu przyjęli i w ogóle tego nie rozważali, w swoich sercach, czy tak, czy tak, po prostu przyjąć to, że Bóg wszystko czyni dobrze, po prostu sprawiedliwie. Nic yy, nie jest tam cokolwiek źle w Bożym działaniu. Wszystko w Jego działaniu jest dobrze. W 17 wierszu czytamy, że to pismo mówi do faraona. To jest ciekawe. Oczywiście faraon nie czytał żadnych pism. Ale chodzi o to, że Mojżesz, więc pisarz jak sądzimy pisarz ksiąg Mojżeszowych, był u Faraona i mówił mu to, co Pan miał faraonowi do powiedzenia. Czyli był prorokiem w tym wypadku i mówił to, co Bóg. Chciał powiedzieć Faraonowi. I to mamy właśnie w dziewiątym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 13 wiersza. To są bardzo takie zniosłe wypowiedzi. W pewnym momencie Bóg mówi przez Mojżesza do Faraona ześlę wszystkie plagi moje na Ciebie, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. 9 rozdział, 14. wiersz. Ciekawe, jak to zabrzmiało w Jego uszach. Abyś wiedział, że nie ma mi równego całej ziemi. A dalej mówi w szesnastym wersecie. Tylko dlatego zachowałem Cię przy życiu, by Ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi. To znaczy, że Bóg takiego w ogóle pozwolił, żeby ktoś taki jak Faraon się pojawił, był tak... Wielki, bogaty, możny władca Tylko po to, żeby pokazać, że Bóg jest jeszcze większy I właściwie stał się takim narzędziem w rękach Boga Po to, żeby pokazać całemu światu, że Bóg jest jeszcze większy Do dzisiaj wszyscy znają określenie plagi egipskie Nie za bardzo może wiedzą, co to za plagi były, ale Jest to znane na całym świecie A więc... Było to takie narzędzie, instrument do pokazania, jaki jest Bóg. I dlatego też właśnie Bóg sam mówił do Faraona. I kiedy On okazał się twardym na taką wypowiedź, to Bóg jeszcze bardziej to serce zatwardził. I wykorzystał właśnie tę Jego twardość do tego, żeby sam się wysławić przez to. Jeszcze pomnożyć te cuda. I dlatego też jest napisane, kogo chce przywodzi do zatwardziałości. Ale to ostatecznie i tak wyszło ku dobremu. Dlaczego Bóg pozwolił, że żył ktoś taki jak Hitler i że tyle mógł zrobić? No bo jak słyszeliśmy, ktoś może obwiniać Boga, ale to też może doprowadzić do uwielbienia. Ilu Żydów w cudowny sposób się uratowało? Ostatecznie y, też to doprowadziło do powstania państwa Izrael. I chciałbym troszkę dalej jeszcze dziewiętnasty wiersz. Apostoł tym w swoim stylu to tak pisze, jak gdyby dyskutował z kimś. <śmiech> A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? No bo ktoś powie, no... Skoro zatwardził serce Faraona, to co ten biedny Faraon może zrobić na to? Na to można odpowiedzieć z innej strony, że tak jak słyszeliśmy, ludzie często obwiniają Boga i właściwie odmawiają mu prawa do tego, żeby tego rodzaju decyzje podejmował, czyli serca zmiększał lub zatwardzał. Ale właśnie ci sami ludzie, którzy odmawiają mu prawa, sami mają, uważają, że mają prawo do sądzenia Boga, który jest nieomylny. Więc to jest absurd osądzać Boga. Już ktoś to kiedyś napisał, że takiego Boga nie ma. Boga, którego można posadzić na ławie oskarżonej. Bo to nie byłby wtedy Bóg. W każdym człowieku można coś znaleźć, ale w Bogu nic. Dlatego ci, którzy osądzają Boga, Rzeczywiście sami sobie wystawiają wyrok. Czy grzesznik, czyli człowiek, który jest zepsuty Taki, który jest śmiertelny Który jest ograniczony w zrozumieniu różnych spraw Który jest niestały który jest ślepy na te rzeczy niewidzialne. Czy taki człowiek może osądzać tego, który jest święty, niewidzialny, jest duchem, który jest wieczny, wie wszystko i do tego jest miłością? Oczywiście odpowiedź jest oczywista. Na to jest jasne, że grzesznik nie może osądzać tego, który jest święty. I dlatego też jest to, tutaj to dalej porównanie e, tworu i twórcy, dalej to Widać garncarz i glina. Oczywiście, że garnek nie może powiedzieć o garncarzu. On nic nie umie. I nie może tak być, że jakiś garnek powie, czemu akurat takim nie uczyniłeś. Jest to nonsens. Dlatego też i tutaj jest to porównane do nas, którzy jesteśmy naczyniami. Często człowiek w Biblii jest nazwany naczyniem, czy porównany do naczynia. I Dlatego też i jest tutaj to, to porównanie. A więc nie można w żaden sposób Boga jakby oskarżyć i powiedzieć, dlaczego jeden jest taki, a drugi taki. Dlaczego... Ten jest zbawiony, ten potępiony. Bo nie można tu nic Bogu w tym zarzucić. Jest też i takie zdanie, co mój też często cytował z przypowieści, 16 rozdział, 4 wiersz, że Bóg wszystko uczynił dla swoich celów, nawet grzesznika na dzień sądu. To oznacza, że rzeczywiście jesteśmy zdani na łaskę, tak jak tu wcześniej czytaliśmy, że nie zależy to od człowieka ani od jego zabiegów w szesnasty wiersze. Czyli jesteśmy zdani na łaskę tego garncarza, który po prostu może raz takie, raz inne naczynie ulepić, ale nigdy nie robi niczego niesprawiedliwie. 18 i 19 zatem komu chce okazuje miłosierdzie, a kogo chce czyni zatwardziałym, ale mi powiesz dlaczego więc jeszcze oskarża, któż bowiem sprzeciwił się jego woli. Tutaj jest bardzo ciekawe, że ten komu w 18 wersecie to jest ten sam kogo w 18 wersecie. Czyli należy na to patrzeć, biorąc pod uwagę Ezawa, który najpierw miał okazane miłosierdzie, potem okazany gniew, a Jakub tylko skorzystał z miłosierdzia, nie odrzucił miłosierdzia, więc nie było drugiej części 18 wersetu. Tak samo Faraon miał okazane miłosierdzie, nie skorzystał z miłosierdzia i dlatego spotkało go zatwardzenie. Więc tutaj to, jeżeli pamiętamy pierwszy list Jana, czwarty rozdział, że to Bóg najpierw okazuje miłość, bo darował swojego Syna, to nie my umiłowaliśmy, lecz to On nas umiłował, to bardziej jasne się staje, że właśnie Bóg miłosierdzie poprzedza sąd. Bóg najpierw okazuje miłosierdzie. Jeśli grzesznik skorzysta z miłosierdzia, bo wie, że jest bezwartościowy, i tylko miłosierdzie go może uratować, to nie spotka go druga część zatwardziałość. I dlatego wtedy dziewiętnasty jest odpowiedzią. Pytanie, dlaczego więc jeszcze oskarża? I pytanie odpowiadające, któż bowiem sprzeciwił się jego woli? Wolą Boga było okazać miłosierdzie, potem ci, którzy odrzucili miłosierdzie, dostąpili zatwardzenia. Ci, którzy najpierw zatwardzili swoje serce, odrzucając Boga, zostali przez Boga w odpowiedzi na to zatwardzenie, zatwardziali. I dlatego to pytanie, któż bowiem się sprzeciwił Jego woli? Odpowiedź, Ty, który odrzuciłeś miłosierdzie. Więc jest to jednoznacznie jasne. Y oczywiście Bóg stworzył grzesznika na dzień sądu, Ale ten grzesznik dostał najpierw ofertę miłosierdzia, jak czytaliśmy w Hioba. Że Bóg każdemu człowiekowi objawia miłosierdzie. Też yy, wiemy, że nikt nie będzie miał wymówki w dzień sądu. Właśnie dlatego, ze względu na to okazane miłosierdzie. Że nikt nie będzie mógł powiedzieć, no ale chwilę, ty mi nigdy nic o sobie nie dałeś znaku. Nieprawda. Co najmniej raz każdy przez Boga zostaje nawiedzony i nie ma takiej opcji i jeżeli będziemy brali pod uwagę tą naturalną kolejność rzeczy którą tu Rzymian pokazuje 9 to wtedy ten okrzyk z 20 staje się bardzo logiczny człowieku kim ty jesteś że prowadzisz spór z Bogiem bo mamy człowieka który dostał łaskę miłosierdzie w 18 miała, była mu okazana łaska miłosierdzie on je odrzucił I wtedy ten okrzyk jest jak najbardziej uzasadniony. Kim Ty jesteś? Za kogo Ty się uważasz? Że miłosierdzie odrzuciłeś, zatwardziłeś się. I potem widzimy bardzo ciekawą rzecz. Jest takie słowo w 22 wersecie, przygotowane na zniszczenie. To naczynie przygotowane na zniszczenie, jest przygotowane właśnie w wyniku tego, że grzesznik odrzucił miłosierdzie i zdecydował się trwać w tym buncie, który miał. Więc miał okazaną łaskę, ale on zdecydował się podeptać tę łaskę. Miał okazane miłosierdzie, ale je odrzucił. Chciałem podać przykład. Faraon za czasów Józefa nie był takim twardym faraonem, który odrzuciłby to miłosierdzie Boże, ale jednak tego hebrajczyka, można powiedzieć, przyjął jako swojego może być, zastępcę i jednak przez to Bóg okazał miłosierdzie nie tylko faraonowi, jego domowi, ale wszystkim wokoło. Także widzimy, że y, mógł mieć też i ten faraon okazaną łaskę, a mimo to nie przyjął tego. I wielu takich było, którzy jednak przyjęli to zmiłowanie Boże i y, została im okazana miłość Boża, choćby nawet syn marnotrawny, który przecież gdyby dalej trwał w swoim uporze i mówił, że ze mną jest wszystko w porządku, no to by ze zwiniami tam po prostu zmarł nikt by on nawet on nie pamiętał i po prostu i nikt by tam go nawet nie pochował tak tak to wygląda jeżeli człowiek yy, odrzuciłby łaskę Bożą i by na ten zew Boży, który do jego serca doszedł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba a ja tu z głodu ginę I to było może być wezwanie Boże. Jeżeli by na to wezwanie Boże nie odpowiedział, wstanę i pójdę do Ojca Mego i powiem Mu, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko yy, Tobie, no to wtedy po prostu by zginął tam. A mimo to widzimy jednak została Mu okazana łaska. I to właśnie tutaj w tym widać, że ciągle Bóg okazuje łaskę. W naszym Panu Jezusie Chrystusie jest to po prostu nieodzowne i nikt na ziemi nie może powiedzieć, że Bóg nie miłuje grzesznika. Bóg miłuje grzesznika, bo nas umiłował. Mało, że chciałem powiedzieć tylko tego słowa bynajmniej. Ja tego słowa bardzo długo nie rozumiałem i nigdy nie byłem pewien, co ono do końca oznacza to słowo, bynajmniej. I kiedyś na lekcji tak w wyczuciu powiedziałem, odpowiedziałem bynajmniej. I nauczycielka, a gdyby to tak, tak jest, ja, że, się, że to się, że, no, że nie, nie to oznacza słowo nie, to możemy powiedzieć tak y, takim, no, w takim naszym języku. Ona mówi, nigdy w życiu, jak najpierw mówimy, że coś tak czy tak, a, O, ktoś odpowiedz, nigdy w życiu, to właśnie tak możemy to, to słowo tak sobie zamienić, czy Bóg jest niesprawiedliwy, nigdy w życiu. Znam kogoś, kto używał tego słowa, bynajmniej, jako przynajmniej, na przykład, ta dziewczyna mówiła, no, bynajmniej ja tak myślę ale to bynajmniej nie oznacza przynajmniej, to oznacza rzeczywiście nigdy przenigdy dwie rzeczy tylko chciałem do tego powiedzieć pierwsza rzecz, potwierdzenie tego wyjaśnienia, które słyszeliśmy Grzesiek kto mówił o tych, którzy nie skorzystali z miłosierdzia dlatego Bóg zesłał sąd przykład też jest w drugim liście do Tesaloniczan o tych w czasie ucisku jest napisane y, 10 wiersz 2 Zdrowia Tesaloniczana, 2 rozdział 10 wiersz y, że szatan będzie wśród wszelkich podstępnych oszustw działać wobec tych, którzy mają zginąć i teraz jest przyczyna ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić I Jeszcze dalej. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd. A więc najpierw była możliwość przyjęcia miłości, prawdy, czyli ta Ewangelia zwracała się do tych ludzi. Oni ją nie przyjęli i dlatego potem uwierzyli w szatana, tego, który przyjdzie z wielkimi cudami. I do tego będą żyć jakby w takim duchowym e, zaślepieniu. Ostry obłęd. Bóg w e, konsekwencji na tych ludzi. I jeszcze tylko e, e, co do tego też... Jakie tam ugrzesiek to słowo w, w 22 wierszu? Ty miałeś jakieś... Inne, nie, nie, nie. Przez, u nas jest przeznaczone, ty miałeś jakoś inaczej. Ten tutaj jest przygotowany. Przygotowany, no właśnie. E, w, e, W angielskich tłumaczeniach jest słowo fitted, czyli jakby Dopasowanie. Tak, czy jak gdyby nadające się do czegoś. Nie chodzi tutaj o to, że Bóg wcześniej wybrał, żeby posłać do piekła, tylko chodzi o to, że te naczynia jak gdyby nadają się tylko na potłuczenie. Ale to z tego powodu, o którym już tu wcześniej słyszeliśmy. Dlatego, że nie chciały być szlachetne, nie chciały być czyste, a zatem nadają się tylko na to, żeby były potłuczone. Do niczego się nie nadają. Ale to nie dlatego, że garncarz z góry to przeznaczył, że one mają być do niczego, tylko dlatego, że w konsekwencji jak gdyby swojej decyzji takie się okazują, czyli nie wcześniej do tego przeznaczone, żeby takie były, tylko po prostu na skutek czegoś takie się stały. Skoro już wchodzimy w definicję, to jeśli chodzi jeszcze o to przeznaczone, Jest użyte słowo to jest słowo katardizo to właśnie które tam jest przeznaczone dopasowane i na przykład ciekawe miejsce jest Mateusza 4:21 gdy ono jest użyte to jest słowo takie a gdy poszedł stamtąd dalej zobaczył innych dwóch braci Jakuba syna Zebedeusza i Jana jego brata jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w Łodzi swoje sieci i wezwał ich. Tutaj to słowo katardizo jest oddane jako po prostu naprawiali albo czyścili. Czyli tak jakby oni by pasowali do jego zespołu i dopasował ich. A jeśli chodzi o to bynajmniej, to jest użyte tutaj w 9.14, w gdańskiej nowej jest współcześnionej gdańskiej jest nie daj Boże, czyli zamiast słowa bynajmniej jest nie daj Boże. Ach, Panie Jezu mój. 249. Ach, Panie człowiek dech watem o mój Settings, об Лудсь福, і запіл Lectію sure, sure.